Nie dowiemy się z książki Pizuńskiego o zdradzieckim zamordowaniu przez krzyżaków gdańskich burmistrzów Konrada Leckał i Arnolda Hechta oraz rajcy Bartłomieja Grossa w 1411 roku. Przykłady tego typu upominięć można długo mnożyć. Zdumiewa, wyraźnie zapożyczony przez Pizuńskiego ze stronniczych niemieckich książek sposób interpretowania różnych wydarzeń. Na przykład. W haśle Borsa Ziemia pisze. Że król węgierski Andrzej II wkroczył na czele swych wojsk do posiadłości zakonu i zagarnął ich dobra. To nie król węgierski zagarnął dobra krzyżaków, lecz krzyżacy próbowali zrabować ziemię Węgier, przyznają to obiektywni, a nie stronniczy autorzy niemieccy na przykład Plat, piszący o próbie grabieży ziem węgierskich przez krzyżaków. Do wszystkich pomienięć i deformacji dochodzi też wyjątkowo niechlubna. Niezgodna z przyjętymi zasadami pisownia nazwisk. Na przykład. Książę Albrecht Hohenzollern ten od hołdu pruskiego, podany został nie pod hasłem, Albrecht Hohenzollern, jak zwykle podaje się w encyklopediach, lecz pod hasłem, Hohenzollern. Niemiecki Instytut Historyczny, za krzyżakami zadbał o wybielenie krzyżaków w Polsce również Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Z jego pomocą wydawnictwo, Volumen, wydało w 1998 roku współfinansowaną przez Alfred Krupp von Bochlen und Halbach-Stiftung, obszerną, prawie 400-stronicową publikację niemieckiego historyka Hartmuta Boockmanna. Mimo odchodzenia w szeregu sprawach od różnych stereotypów pruskiej historiografii Boockman podejmował w swojej książce kolejną. Trzeba przyznać bardzo zręczną i wyrafinowaną próbę wybielenia krzyżaków, starając się między innymi wyraźnie pomniejszyć obraz ich okrucieństw i wyjątkowej agresywności. Równocześnie dalej podtrzymywał różne stare niemieckie tezy, pisząc na przykład, że niezbywalne prawo Polski do Pomorza Gdańskiego staje się z gruntu wątpliwe. Szkoda, że polscy wydawcy nie zadbali o opatrzenie tak kontrowersyjnej z polskiego punktu widzenia książki Boockmann na polskim wstępem lub posłowiem, przedstawiającym polskie stanowisko w różnych spornych sprawach. Nie załatwiła tego niestety króciutka, niecałe dwie strony notka polskiego historyka profesor Mariana Biskupa.